Jestem. Dziękuję ślicznie. Mam na imię Łukasz, jestem alkoholikiem. No, chciałem podziękować przede wszystkim za, za zaproszenie tutaj na, na ten meeting i opowiem kawałek swojej historii, w zasadzie no, swoich doświadczeń, jeśli chodzi o ten dwunasty krok, ale zacznę od tego, kiedy do mnie dotarło, jak, jak bardzo ważny, w moim przypadku przynajmniej. Bo, bo nie każdy. Nie każdy musi to tak samo przechodzić jak ja i, i dzięki Bogu. Jak ważny stał się dla mnie ten, ten krok dwunasty, w którym momencie mojego, mojego trzeźwienia. Mianowicie w nie wiem tak, siódmym, ósmym miesiącu mojego, mojego trzeźwienia, przerabiania, no już byłem na, kończyłem przerabianie programu ze sponsorem albo już skończyłem, już, już dokładnie nie pamiętam, to było 7 lat temu. I, I nadszedł w moim życiu taki moment, gdzie gdzieś przez tydzień, przez dwa tygodnie miałem takiego potwornego doła po prostu. Przerobiłem ten program z, ze sponsorem i ja kompletnie nie wiedziałem co, co mam zrobić ze swoim życiem dalej. I nie wiedziałem, nie wiedziałem kompletnie, co, co robić. Nastała we mnie taka pustka ogromna. Miałem ogromne długi wtedy. Długów nadal trochę mam jeszcze, natomiast to już trochę tam inaczej wygląda. Natomiast wtedy miałem bardzo bardzo duże długi. Nie wiedziałem, co, co ze sobą zrobić. Miałem pracę, której po prostu nie lubiłem. Źle się w niej czułem. Czułem się, jakbym, jakbym popełniał takie wewnętrzne samobójstwo. E, ogromna pustka. Po, po, zaraz po skończeniu programu nastała taka ogromna pustka we mnie i e, no pamiętam, że przez parę ładnych dni e, bardzo, go, bardzo gorliwie się modliłem. E, z, prośbą, z prośbą tak swoimi słowami, z prośbą do Boga o to, o to, żeby mi wskazał kierunek, co ja mam robić ze swoim życiem. E, bo już kompletnie nie wiem, nie wiem do, do czego to dąży i. No niby jest dobrze, a ja się czuję beznadziejnie, no niby nie piję już parę miesięcy, a ja się czuję tak potwornie, tak? No program, program przerobiony ze sponsorem, a ja, się czuję, a ja się czuję fatalnie. I następnego parę dni tak, tak się gorliwie modliłem i któregoś dnia z, mój syn wtedy był w pierwszej, w pierwszej klasie podstawówki i na lekcji religii miał... Miał takie zadanie, odkrywali jakieś tam cyferki, pod każdą z tych cyferek była jakaś literka, oni te liter literki spisywali na kartce i, i z tej, z tej z na tej kartce wychodziło całe zdanie. I, i mój syn wrócił wtedy z, ze szkoły właśnie z tą kartką, znaczy wrócił z całym plecakiem, a tam rozpakowaliśmy plecak, ja znalazłem właśnie tą kartkę, a tam na tej kartce było napisane: Bóg dotrzymuje słowa. I to po prostu, ja się poczułem wtedy, jakby to było centralnie skierowane w moją, w moją osobę. No, no czułem się po prostu tak, jakby, jakby ten przekaz trafił, trafił dokładnie, miał trafić dokładnie do mnie, jeszcze od najbliższej mi osoby, tak, od własnego syna. Zresztą ta kartka do tej pory wisi na lodówce i, i właśnie tam jeszcze takim dziecięcym pismem napisane Bóg dotrzymuje słowa. No mną to strasznie wtedy wstrząsnęło i, i bardzo mnie to wtedy podbudowało. I wtedy właśnie sobie zdałem sprawę, znaczy to już mam po jakimś czasie, tak? po, po jakimś tam paru dniach i tak dalej, że, że przepracowanie tego programu ze sponsorem to był tylko pewien etap. To była ta łatwiejsza część, tak naprawdę, tej pracy I, i właśnie w tym momencie zaczyna się zaczyna się ciężka charówka tak naprawdę nad sobą, nad swoimi wadami, nad swoimi przywarami itd. i tak dalej. ja wtedy zacząłem bardzo mocno jeździć po najróżniejszych detoksach, po, po więzieniach. Jeździłem trochę do szkół średnich. I, i zacząłem się tak kręcić właśnie po jakichś detoksach, po jakichś mityngach więziennych i tak dalej, i tak dalej gdzieś tam podchodzić do jakichś bezdomnych na ulicach ale jak gdyby czułem, że to nie jest znaczy czułem się z tym dobrze tak? że, że to robię, widziałem ile mi to daje, ale no tak jak, nie wiem kilku moich przyjaciół właśnie z AA ma, taki, ma takie poczucie, że, że dla nich jeżdżenie do tych, do tych zakładów karnych to jest właśnie to to jest to ich, może nie powołanie, ale w, no w tym się czują świetnie i tak dalej. A ja czułem, że no, mogę tam jeździć, ale, ale to, nie jest, to nie jest to, gdzie się czuję świetnie. Parę miesięcy po, po, tym, po tym zdarzeniu, właśnie jak, jak mój syn przyniósł tą kartkę ze, ze szkoły, Bóg dotrzymuje słowa, ja tak właśnie dosyć mocno zacząłem, zacząłem myśleć nad. Nad tym, jak poprawić swoje, no, jak, jak pracować nad tymi swoimi wadami charakteru, i tak dalej, i tak dalej, jak nad, nad takim autorozwojem zacząłem do, dosyć, samorozwojem zacząłem dosyć mocno intensywnie się skupiać. Parę miesięcy po tym wydarzeniu, jak, jak przyniósł tą kartkę, zdawałem po raz kolejny, bo ja miałem 12 lat temu, 13 lat temu miałem wypadek samochodowy. Oczywiście pod wpływem alkoholu prawo jazdy zostało mi zabrane, ale po paru latach właśnie, jak już po paru miesiącach tego trzeźwienia zdawałem jeszcze raz na, na prawo jazdy i no udało się zdać za pierwszym razem w ogóle i oczywiście bardzo mnie to podbudowało, ucieszyłem się i tak dalej. Później sobie przeglądałem następnego dnia, albo tego samego dnia, przeglądałem sobie ten protokół ze zdania, ze zdania tego prawa jazdy. Jakie tam błędy popełniłem, jakich nie popełniłem. No tak sobie to oglądałem, ten, ten, ten, ten świstek cały tak z tego, po, po tym zdanym prawku. I z tyłu, z tyłu tej kartki są tam takie logotypy, które przynajmniej wtedy były Logotypy, czym się, czym się wojewódzki ośrodek, co oferuje wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Tak? Czyli można zrobić właśnie prawo jazdy na wszystkie kategorie, można zrobić uprawnienia na taksówkarza, można zrobić uprawnienia na przewóz tam bagaży, można zrobić uprawnienia na instruktora, na egzaminatora, na instruktora i tak dalej. I było tam też napisane coś takiego jak. Kurs, kurs reedukacyjny. Kurs reedukacyjny polega na tym, że, że jeżeli ktoś stracił prawo jazdy jadąc pod wpływem alkoholu i chce to prawo jazdy od, odzyskać, to musi, właśnie przed przystąpieniem do egzaminu, musi zaliczyć taki dwudniowy kurs reedukacyjny. Ten kurs reedukacyjny polega na tym, że przy, przychodzi tam 15-20 osób na taki kurs, którzy chcą się ubiegać o tą. Oto prawo jazdy z powrotem. Ten kurs jest prowadzony z psychologiem. No i ma za, za zadanie uświadamiać ludzi, jakie, jakie zagrożenia niesie ze sobą alkohol. Ja sobie właśnie poczytałem wtedy na, na temat tego kursu, tego kursu reedukacyjnego i niewiele myśląc na, na ten temat usiadłem, to było chyba największe moje szczęście w tym wszystkim, że ja po prostu wyłączyłem w tym momencie myślenie, tak? ja, ja tutaj nie, nie rozkminiałem na zasadzie, a może się uda, a może się nie uda. Po prostu usiadłem przed komputerem i wykonałem proste, bardzo proste działanie. E, mianowicie napisałem maila do, e, do Wordu, e, do, do osoby, która się zajmuje tymi kursami reedukacyjnymi. E, napisałem, że, że mam na imię Łukasz, jestem alkoholikiem. Nie trzeźwym od paru miesięcy. W 2009 roku miałem wypadek samochodowy z, ze skutkiem śmiertelnym i czy byłaby możliwość, żebym przyszedł raz, drugi, trzeci, piąty, właśnie z, oczywiście z ramienia wspólnoty anonimowych alkoholików i podzielił się z, z uczestnikami tego, tego kursu swoim doświadczeniem. Następnego dnia albo dwa dni później, no generalnie bardzo szybko, e, zadzwonili do mnie z word e, z Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego, e, że, że zapraszają mnie na spotkanie z psychologiem i, i żebyśmy porozmawiali osobiście tak, na ten temat. Po paru dniach, już byłem w WORD-ie na rozmowie z psychologiem, jak to wygląda, opowiedziałem kawałek swojej historii. Y oczywiście psycholog mnie zapytał, co ja bym chciał osiągnąć dzięki temu i tak dalej. No powiedziałem, że po prostu chcę się dzielić swoim doświadczeniem, bo, y bo to mi ratuje życie i, i daje mi dużą siłę, daje mi dużo odwagi, siły do rozwiązywania swoich problemów i tak dalej. Y niczego nie, nie oczekuję w zamian, no po prostu chcę przyjść na pół godziny, 40 minut, y może godzinę i i opowiedzieć kawałek swojej historii. Oczywiście skontaktowałem się z, tym z zespołem do spraw informacji publicznych, jeśli chodzi o, o tutaj o struktury AA. No, powiedziałem jaka jest sytuacja i tak dalej. Pojechałem oczywiście w, na spotkanie zespołu. Tam się parę osób chętnych też znalazło, które by, które by zaczęły ze mną jeździć. Generalnie po tygodniu, od, od napisania tego maila i to była bardzo krótka informacja, to był bardzo krótki tekst, od napisania tego krótkiego maila po tygodniu już byłem na pierwszym spotkaniu z tymi uczestnikami tego, tego kursu reedukacyjnego I, i już się dzieliłem swoim doświadczeniem. tak Jeździłem tam przez, jak gdyby byłem takim łącznikiem między przez przez ponad dwa lata, może nie całe dwa lata, no około dwóch lat byłem łącznikiem między, między Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego a, a Wspólnotą Anonimowych Alkoholików. Wtedy w 2016 roku, jak, jak, to, zaczyna, jak to się zaczynało, to, to bardzo było kiepsko znaleźć ludzi chętnych z, ze wspólnoty AA, żeby tam jeździli. Takich spotkań było około czterech, pięciu, sześciu w miesiącu. A ja czułem w sobie tak ogromną odpowiedzialność za to, że, za to, że tam się to uruchomiło, że, że ci ludzie z Wordu nam zaufali, że jedziemy i, i wnosimy coś dobrego do, do, tego, całego, do tego całego programu. I, I czułem taką ogromną odpowiedzialność, że po prostu przez dwa, dwa lata byłem... No nie wiem, na 80% z tych wszystkich spotkań, które się odbyły przez dwa lata i, no i przez dwa lata jak gdyby ciągnąłem ten, ten cały ambarans, ludzie za, no raz przychodzili, raz nie przychodzili, raz się pojawiali, raz się nie pojawiali, no niektórzy nawet potrafili odwołać to spotkanie, te spotkania były o, o godzinie 9 rano a ktoś mi potrafił o 21 dzień wcześniej napisać, że, że jego nie będzie na tym spotkaniu. I, I tak to wyglądało. Czułem ogromną odpowiedzialność za to wszystko. Przez te dwa lata udało się to no, no naprawdę rozwinąć do, do fajnych rozmiarów. Później znalazł się, całe szczęście znalazł się zastępca na moje miejsce. Pojawił się inny łącznik, pojawiło się na, na grupach tutaj warszawskich. Zaczęło się to roznosić, że, że, są, takie, że są takie tematy, że są, są takie spotkania i coraz więcej ludzi się, się zaczęło zgłaszać na takie najeżdżenie, na te kursy reedukacyjne. Dostałem parę telefonów w ogóle z ludzi, od ludzi z AA, z całej Polski, z Bydgoszczy, z Gdańska, z Rzeszowa, jeśli dobrze pamiętam, że oni też u siebie by chcieli uruchomić takie w swoich ośrodkach, w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, też chcieliby uruchomić takie spotkania aoskie, Więc wiem, że to się zaczęło rozwijać na bardzo duże. No teraz bardziej zaczęło się to rozwijać na całą Polskę. Wiem, że w Bydgoszczy właśnie się odbywają, w Tarnobrzegu. Też takie, takie spotkania, no mam nadzieję, że to się rozniosło jeszcze bardziej. I, i, I że gdzieś to się tam rozeszło. Natomiast w Warszawie na tą chwilę wygląda to w ten sposób, że w miesiącu takich spotkań jest około w tym momencie około 10-12 miesięcznie e, takich kursów reedukacyjnych. Na każde z tych, z tych kursów są zapraszani ludzie za AA. E, jesteśmy tam przez godzinę, może półtorej wiem, że paru parę uczestników z tych, którzy przyszli na te kursy reedukacyjne, żeby, żeby odzyskać to prawo jazdy wiem, że, że parę osób trafiło później do AA trafiło na swoje pierwsze mitingi. wiem, że kilka osób weszło na program i, i zaczęło realizować ten program więc jest to ogromna we mnie jest ogromna radość ogromna wdzięczność, że że udało się to uruchomić i, i że gdzieś to się rozeszło, rozeszło dalej, rozeszło głębiej I, no i jest to ogromna nie ukrywam też satysfakcja, tak? no bo, bo przez te dwa lata włożyłem w to naprawdę dużo, dużo serducha, dużo, dużo energii, dużo siły były momenty, gdzie ja jeździłem po, po 3-4 razy w tygodniu na jakieś różne spotkania, czy to właśnie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, czy do szkół średnich, bo później byłem też za, to poszedł już taki efekt domino. Im więcej ja, byłem, im więcej ja jeździłem na te, na te spotkania do WORDu, to tym więcej tam poznawałem psychologów, którzy mnie zapraszali, bo każde takie spotkanie prowadzi psycholog którzy mnie później zapraszali w jakieś inne miejsca, do jakichś szkół i tak dalej, i tak dalej. No to, to się rozwinęło naprawdę do, do sporych rozmiarów. Na tą chwilę w, tutaj w Warszawie u nas jest na, na listę wpisanych chętnych dojeżdżenia do, do tego WORDu jest wpisanych 60 osób z AA, jest 10-12 spotkań takich w miesiącu. I to się rozwinęło naprawdę do, do super, do fajnych rozmiarów. I najbardziej mnie cieszy właśnie ta myśl, że, że z tak małego kroku, po prostu z tak, z tak niewielkiej rzeczy, jak no, posadziłem po prostu tyłek przed, przed komputerem, niewiele myśląc, i to, i to było moje najlepsze rozwiązanie, co mogłem zrobić, czyli wyłączyć swoje myślenie, po prostu usiadłem do komputera. Napisałem krótkiego maila, dostałem bardzo szybką odpowiedź i, i przez te kilka lat, z tak małej, niewielkiej rzeczy, jak napisanie maila, przez te kilka lat rozrosło się to do, do naprawdę sporych, sporych rozmiarów i no i to mnie bardzo cieszy, ogromnie mnie to cieszy. Miałem jeszcze kilka takich dziwnych przygód, na przykład jeśli chodzi o niesienie posłania to któregoś pięknego dnia, jak już właśnie zdałem, miałem już to prawo jazdy, tak minęło kilka, kilka miesięcy, ja już jeździłem do tego WORDu i któregoś pięknego dnia odholowali mi spod bloku samochód. Odblokowali, odholowali oczywiście na parking policyjny. Okazało się, że znaczy. Z, Stanąłem tam, gdzie, gdzie zawsze stawałem, na, na, miejscu, no na miejscu parkingowym. Natomiast dzień wcześniej czy dwa dni wcześniej postawili znak, że, że tego dnia będą się odbywać jakieś tam obchody, jakaś rocznica powstania warszawskiego. No i dzień wcześniej postawili, postawili że znaki, że jest zakaz, zakaz parkowania i po, będą odholowywać. Ja tego znaku oczywiście nie zauważyłem. Kolowali mi ten samochód. Musiałem, musiałem pojechać po niego. Oczywiście tam to kosztowało mnie to 500 zł odkolowania tego i tak dalej. Natomiast jadąc po ten samochód, no, musiałem oczywiście pojechać komunikacją miejską. Więc siedziałem, siedziałem na przystanku i czekałem na tramwaj. Podchodzi do mnie, znaczy idzie w moją stronę. Widzę, to była nie wiem, godzina 11 czy, czy, czy 12 w, w niedzielę. Idzie w moją stronę facet, tak na oku, nie wiem, 45 lat, coś takiego, dobrze ubrany, schludnie ubrany, ale e, naleczuć od niego tą wódę po prostu już na, na kilkadziesiąt metrów. Siada obok mnie e, na ławeczce, ciężko wzdech, ten, wzdycha i coś tam zaczyna mamrotać pod nosem, że, że się bardzo źle czuje. Ja mówię, no to może warto przestać, yy, przestać pić, bo to się pan lepiej poczuje wtedy. on ja mówi, ale ja nie potrafię. No jak ktoś mówi, że, że nie potrafi przestać pić, no to mi się, mi się od razu zapaliła czerwona lampka. Zacząłem z nim chwilę rozmawiać. On był taki dosyć mocno pijany, więc tam nie, niewiele kumał i tak dalej. Ale wziąłem od niego numer telefonu, yy, wyciągnąłem od niego numer telefonu, że jeżeli chce, to, yy, to znam sposób, który może mu pomóc i i chętnie się tym podzielę, tak? Natomiast on z tego nic nie pamiętał, wziąłem od niego ten numer telefonu i, i, i pamiętam, że napisałem mu smsa, żeby, żeby się nie poddawał, że wszystko będzie dobrze, tylko, tylko żeby w to wszystko uwierzył, tak? I następnego dnia, z samego rana, pamiętam, o siódmej rano chyba do mnie oddzwonił, że kim ja jestem w ogóle i o co chodzi, bo on nic nie pamięta z tej, z tej rozmowy i tak dalej. I, i czy możemy się spotkać. Tak? No Jeszcze tego samego dnia się z nim spotkałem wieczorem. Oczywiście musiał jeszcze tam e, strzelić jakąś setkę czy dwie, bo, bo był tam mocno rozdygotany. Natomiast historia się skończyła w ten sposób, że dwa dni później pojechaliśmy e, na jego pierwszy meeting e, AA. E, po paru dniach, on, on też pracował w budowlance, ja też pracowałem w budowlance, więc zaoferowałem mu, że, że przy, przynajmniej przez parę dni, jak, jak nie tygodni, może ze mną popracować i, i wszystko będzie OK, więc po paru dniach zaczął ze mną pracę w tej, w tej budowlance. Po tygodniu albo dwóch przerabialiśmy już razem program 12 kroków i... I do tej pory facet nie pije, nie pije już, nie wiem, 4 lata albo coś takiego. Już dobrze nie pamiętam, kiedy to było. Natomiast znowu taka sytuacja, tak? Z tak małej rzeczy, jak... No przecież ja mogłem z tej ławki wstać, po prostu się odwrócić, bo... Bo przeszkadzałby mi na przykład odór alkoholu, tak? I, i z tak małej rzeczy udało się znowu zrobić coś dobrego. Głęboko wierzę w to, że, że to nie są moje... Że to nie są moje wymysły, to nie są moje ruchy, to nie są moje plany. W życiu bym sobie czegoś takiego nie zaplanował, że w życiu bym sobie czegoś takiego nie wymyślił, że, że mi policja odholuje samochód, a ja dzięki temu, że, że mi odholowali samochód, mogłem pomóc drugiemu człowiekowi i wiem, że to, że to nie moje ręce, tak? To nie moje działanie. Takich kilka sytuacji, mniejszych lub większych, Miałem jeszcze kilka. Natomiast chciałem przejść do tego, co, co to działanie, tak. No bo w pewnym momencie mojego życia tego działania naprawdę było bardzo dużo. I co ono mi dało? Znaczy, do tej pory jest tego. No już trochę, trochę mniej, trochę przystępowałem, bo są też inne obowiązki i tak dalej. Natomiast do tej pory jeżdżę i do Wordu, i jestem zapraszany na jakieś tam inne spotkania. Trochę nawet jestem zapraszany, nieskromny powiem, do. Jest takie radio, polskie radio kierowców, od czasu do czasu jestem tam zapraszany na, na jakieś rozmowy, na najróżniejsze tematy, co też mi daje oczywiście ogromną, ogromną radość i ogromną wdzięczność. Dzięki temu działaniu i, i dzięki temu, znaczy tak, no, najwyższym zaszczytem na pewno jest przeprowadzić drugiego alkoholika przez ten program, to niewątpliwie jest największa radocha i największy, największa wdzięczność za to. Natomiast te wszystkie spotkania i z tą młodzieżą szkolną w tych, w tych szkołach średnich i, i te spotkania w tych wszystkich wordach nauczyły mnie bardzo, ale to bardzo wielu rzeczy. Przede wszystkim bardzo dużo, każde z tych spotkań to była ogromna lekcja pokory. E, ogromna lekcja cierpliwości, ogromna lekcja tolerancji e, i z każdym kolejnym ty, tym spotkaniem ta cierpliwość, ta tolerancja, ta pokora e, stawała się czymś naturalnym i e, stawała się czymś naturalnym i, i dzięki temu e, no, dzisiaj jestem w zupełnie innym miejscu tak, swojego życia niż te 7 lat temu, kiedy, kiedy przestawałem. Kiedy udało się przestać pić, rozpocząć program, kiedy obsesja minęła. Natomiast, no nawet ostatnio mama do mnie mówi, ty to jesteś taką ostoją spokoju teraz. Tak? I mimo tego, że w moim życiu jest bardzo dużo problemów, nadal się borykam z problemami finansowymi. Teraz jeszcze trochę się borykam z, z problemami zdrowotnymi. Mam zerwaną łękotkę w kolanie. No, tych problemów jest na, naprawdę sporo. A, a we mnie cały czas jest ten spokój. Cały czas jest ta, ta wiara w to wszystko, że to się po prostu wszystko poukłada. Wszystko będzie dobrze i... No, mogę, generalnie dążę do tego, że, że mogę z pełną świadomością powiedzieć, że że świadomie, świadomie odczuwam, odczuwam obecność Boga w moim życiu. I e, no, czasem tego Boga jest, jest trochę mniej, czasem, czasem jest trochę więcej, bo to też zależy oczywiście trochę od, od moich humorów, tak jak, e, jak mi się coś odwidzi i, e, i zaczynam coś robić po swojemu, no to, e, no to zaraz się pojawia, pojawiają się kłopoty i sam, sam jest zaczynam sobie generować tak naprawdę, tak? E, ale, ale tych momentów jest już naprawdę coraz mniej. Kiedyś miałem, co trzy dni miałem jakąś, jakąś depresję, miałem jakieś załamanie, miałem jakiegoś doła i tak dalej. Teraz mam jakiś, jakiś lekki dołek, mam raz, raz na kwartał i, i tak to się wszystko fajnie kręci, że, że jest ta siła do tego życia, ta duchowa przede wszystkim, ta wewnętrzna, No jest ta, ta zbroja duchowa i jest to ogromne zaufanie. Nauczyłem się tego, że, że nie każdy musi myśleć tak jak ja myślę, nie każdy musi, yy, musi patrzeć z tej samej perspektywy, której, z której ja patrzę. Yy, no naprawdę jest tego dużo, dużo rzeczy, które wyciągnąłem właśnie dzięki tym spotkaniom tak, i, i, i dzięki temu działaniu, yy, bo bez działania, no właśnie to też jest fajne, że, że kiedyś, yy, jak szczepiłem oczywiście, to ja byłem mistrzem w odkładaniu, w odkładaniu najróżniejszych rzeczy na, na później. Tak? To wszystko zrobię jutro, wszystko zrobię pojutrze, albo w następnym tygodniu. A teraz, jak sobie coś wymyślę, jak przyjdzie mi jakiś pomysł do głowy, to, to przechodzę do działania i, i zaczynam to realizować. Jak się nie uda, no to się nie uda. Porażki, porażki w moim życiu też są bardzo cenne i zresztą z tych porażek wyciągnąłem dużo więcej niż niż z tych sukcesów i to też jest super to właśnie to otwar ta otwarta głowa ten otwarty umysł no to jest coś wspaniałego i głęboko wierzę w to że to między innymi oczywiście, bo to nie jest jedyny czynnik ale bardzo dużą rolę odegrało właśnie to, to moje to moje działanie na zewnątrz na zewnątrz AA, dzielenie się tym, tym swoim doświadczeniem ja oczywiście nie biegam po, po ulicach z banerem, że jestem alkoholikiem, natomiast absolutnie się w ogóle z tym nie ukrywam. Tak? Gdziebym gdzie nie zaczął pracy, to po paru dniach moi współpracownicy wiedzieli, że, że jestem alkoholikiem. Teraz pracuję w tej budowlance na, na własną rękę. W zasadzie też jak sobie rozmawiam z klientem na jakieś tam tematy, no to też mówię, że, że ja nie piję od siedmiu lat i zaraz się schodzi się na, na, na, tą, na tą część rozmowy. I, no w ogóle się z tym nie ukrywam. Nie czuję z tego powodu żadnego wstydu absolutnie. I, i nie mam żadnych oporów, żeby, żeby się tym dzielić. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy może to komuś uratować życie, tak? To, to że się tym podzielę. I, I co? I, I to chyba wszystko, tak. No to jest. Ten krok dwunasty i dzielenie się to z, z innymi. Zresztą jeszcze jest druga część tego tego kroku, tak, czyli yy, staraliśmy się, oczywiście jak, jak się to czyta, to ja to mam w pamięci, a jak, a jak mam sobie to przypomnieć, ten krok dwunasty, to, to sobie nie potrafię przypomnieć. Yy, no, że, że wszystkie te, te działania staraliśmy się przenieść na, na inne obszary naszego życia yy, i to też się dzieje. tak. Dzisiaj widzę po sobie, że, yy, że nie jestem takim potwornym egoistą i, i egocentrykiem, jakim kiedyś byłem bo kiedyś absolutnie myślałem tylko i wyłącznie o sobie dzisiaj się potrafię poświęcić drugiemu człowiekowi oczywiście to też nie chodzi o to że, że ja to muszę bez przerwy się komuś poświęcać i y, też nie robię z siebie ofiary jakiejś i y, też mi się należy czas wolny i, i też mi się należy czas dla siebie o, to jest super co mi, się, co mi się udało wypracować w tym wszystkim że, że kiedyś ja kiedyś nie potrafiłem przebywać sam ze sobą jak piłem, to już w ogóle nie, nie wspomnę o tym, że, że nie potrafiłem. Ale nawet jak już przestałem pić, yy, zacząłem trzeźwieć pomału i tak dalej, to nie potrafiłem wytrzymać sam ze sobą 15 minut. Jak ja zostawałem sam ze sobą w pomieszczeniu, yy, to ja zawsze musiałem mieć włączone albo jakieś radio, albo jakiś telewizor, albo coś z komputera musiało lecieć, żeby coś przynajmniej szumiało w, w tle. Yy, bo jeżeli ja zostawałem przez chwilę sam w ciszy, i sobie wrzuciłem jakiś problem na banie, no to po prostu po, po 15 minutach to ja miałem już 10 razy więcej problemów. Yy, już najróżniejsze choroby sobie wymyślałem. Yy, no sam sobie generowałem po prostu w głowie, w głowie te wszystkie problemy i, i to była taka machina nie do zatrzymania, tak? gdzie ja po prostu nie potrafiłem, ja byłem sam dla siebie zagrożeniem ogromnym. A, a teraz po tych paru latach yy, trzeźwości, no powiem wam szczerze, że uwielbiam być sam i uwielbiam się oddać w tą ciszę. Właśnie już nie ma tego takiego wstrętnego natłoku tych myśli i, i generowania sobie tych problemów. A nawet jak są, jest jakiś tam kołowrotek myśli, to raczej się pojawiają jakieś pozytywne takie kontrmyśli. Tak, do jakiegoś, Pojawia się jakiś problem w głowie. Ale zaraz momentalnie się pojawia jakiś, jakieś rozwiązanie tego problemu. A kiedyś to było takie, pojawił się problem, no to szedł efekt domina i tych problemów coraz było coraz więcej. Teraz się pojawia problem jakiś w głowie i, i momentalnie się pojawia rozwiązanie tego problemu. Yy, uwielbiam być sam, wiem, że to też wcale nie jest, wcale nie jest łatwe, by być samemu sam ze sobą, a po, uwielbiam pojechać na działkę wsiąść w samochód w nocy i, i zrobić z godziny ze dwie pojeździć, właśnie samemu yy, pojechać sobie tutaj, mam Zalew Zegrzyński obok siebie, nad wodę. No to są też super doświadczenia i nie chcę tu zabrzmieć jakoś pysznie, czy coś takiego, ale ja je tak odbieram dosyć mocno duchowo, w ten, w ten sposób i i wierzę też głęboko w to, że to jest właśnie efekt tego, tego mojego działania. No to chyba chyba, na, chyba by było na tyle, jeśli chodzi o mnie. Więc dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i, i dziękuję, że mogłem się podzielić kawałkiem swojej historii. Dzięki.